ruszyła maszyna po szynach o spale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się, kręci się koło za kołem i biegu przyspiesza Ignace oraz Pędzej i Dudni i Stuka Łomoce i Pędzi a dokąd, a dokąd, a dokąd na wprost, po torze, po torze, po torze przez moc, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las i spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas. To tak tu turkocy i puka i stuka to, tak to, to, tak to, to, tak to, to gładko, tak lekko, tak toczy się w dal jak gdyby to była piłeczka, nie Stal. Nie ciężka maszyna z zziajana, zdyszana, lecz fraszka, igraszka, zabawka, blaszana, a skądże to, jakże to, czemu tak gna, a co to, to co to, to, kto to tak pcha, że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch, to para gorąca wprawiła to w ruch, to para, co z kotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków, i gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy, i tłoczy, i koła turkocą, i puka, i stuka, to tak to, to, tak to, tak to, tak to. to.